Witam Was bardzo serdecznie w sumie już w siódmym odcinku tego podcastu. Trochę się zmieniło, jak zauważyliście, nowa strona z sieci wziętych.blogspot.pl. Jak napisałem na starej stronie, wyjaśnię, czym jest podyktowana ta zmiana. Niestety, no niestety, serwer padł. w BDG. Początkowo dosyć tym serwer, no trzeba powiedzieć, że e, był on dosyć no niezły, miał tam bazę danych oczywiście, przestrzeń dyskowa nie była za wielka, ale na początku wystarczała 250 mega, no ale co to dawało? No praktycznie nic, no, tak naprawdę jedno wejście na 15 praktycznie tylko działało, jeżeli tak, tak, taką statystykę sobie poprowadziłem, no więc sensu nie było żadnego trzymania tam. Block spot, jest dosyć stabilny z tego, co, co widziałem. Prowadziłem tam kiedyś, znaczy prowadzę cały czas swojego bloga, więc nie ma z tym większych problemów. No i sądzę, że dalej problemów żadnych nie będzie. Tak więc to, że, że, że strona będzie na tym serwerze czy tam na, na tej stronie, myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Ktoś może zapytać, dlaczego w końcu nie założę strony stronę na jakimś serwerze powiedzmy zagranicznym, czy, czy, czy coś. Idea całego mojego podcastu ma wyglądać tak, że, że ma być on całkowicie darmowy. To znaczy nie mam ponosić żadnych strat finansowych na, na, na multimedia, w sensie nie chodzi mi tu właśnie o jakieś tam wzmacniacze, czy cokolwiek. Tylko właśnie o, o przestrzeń dyskową i i, i prowadzenie strony. Dlatego też blogera używam, czy tam blog postu teraz, a, a w przestrzeni dysko, dyskowej tam no może nie będę robił reklam, Odpowiedniego hostingu. Nie jest to hosting polski, więc myślę, że nie będzie problemu z plikami. W tym miejscu chciałbym także podziękować Korasowi z podcastu indywidualnego. Rozmawiałem z nim i troszkę, troszkę mi pomógł w tym sensie że już nie mam problemów z mikrofonem, a miałem dosyć istotne problemy, więc dzięki Corazm, naprawdę mi pomogłeś. No i przejdę może teraz do tematu dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. A jest nie, nie mniej, nie więcej jak poltransplant. transplant. Tak jest temat dzisiejszego odcinka. No dobra, o co chodzi? Nie wiem czy wszyscy znają, no, część osób na pewno zna tą organizację, część pewnie nie. Poltransplant jest to organizacja zajmująca się transplantacją narządów. To jest chyba jedyna taka organizacja w Polsce na tak szeroką skalę. Chciałem się jej trochę przyjrzeć z tego względu, że wczoraj w telewizji no, oglądam telewizję. Fakt, 10 minut przed snem zawsze telewizję, to jest całkowity czas mojego oglądania tego tego obrazu, powiedzmy. No i właśnie po jakaś tam jakieś wiadomości było i coś było, jakaś była mowa właśnie o, o poltransplancie. No i tak chciałem się przyjrzeć stronie. Strona, jeżeli chodzi o graficzny punkt, no dosyć słaba, przynajmniej według mnie, mojego mniemania, jest dosyć słaba jak na taką organizację. Być może też nie popadają raczej radykalnie w koszty, więc strona jest taka, jaka jest. Ale sama idea przeszczepów, czy też hmm, bycie dawcą jest raczej już zniosła. No i, i na przykład tutaj przyjrząc się stronie, co należy do zadań pod transplantu, W szczególności organizacja, koordynacja, pobieranie, przeszczepianie komórek, tkanek i narządów na terenie kraju. Prowadzenie centralnego rejestru zgłoszonych sprzeciwów na pobranie tkanek, komórek i narządów. No właśnie, hmm, bo Sprawa jest taka, że poltransplant mm, zajmuje się transplantacjami w Polsce. Ewentualnie, jeśli za granicą brakuje jakiegoś narządu, a zgodność tkankowa jest, antygenu jest taka sama, to y, narząd zostaje wysłany za granicę także. No ale to jest tylko wtedy, kiedy w Polsce nie ma akurat tafcy, znaczy biorcy na, na zgodność antygenową. No to wtedy ok, może być wysłany. Więc to nie tylko jest też krajowa taka, taka sieć, ale powiedzmy sobie, międzynarodowa prawdopodobnie. No na pewno za granicą w jakimkolwiek państwie działa na tej samej zasadzie taka sama organizacja. Przynajmniej tak przypuszczam, a sądzę, że tak jest. O, Bardzo ciekawym aspektem całej działalności jest organizacja ogólnokrajowej, ogólnokrajowej sieci koordynatorów przeszczepiania oraz organizacji szkolenia koordynatorów. Poltransplant szkoli koordynatorów. Jedynym ograniczeniem tak naprawdę, no dosyć istotnym jest to, że koordynatorem może pozostać tylko i wyłącznie lekarz, tudzież wyspecjalizowana pielęgniarka. No, fajnie być takim koordynatorem, tak, ktoś mógł sobie pomyśleć, no ale trzeba mieć jakieś, nie, jakieś, jakąś wiedzę już na ten temat, żeby, żeby coś takiego prowadzić, bo to wtedy w danej jednostce Szpitalnej czy, czy, czy, czy jakiejś innej jednostce zdrowia. Taki koordynator zajmuje się właśnie rejestrem jakimkolwiek. Jest tutaj także na stronie krajowa lista oczekujących na przeszczepienie. To jest bardzo ciekawa, ciekawa lista. Znaczy ciekawa lista ciekawa, ciekawa podstrona z tego względu, że ona nie mówi nazwiskami nic, bo, no wiadomo, wszystko musi być anonimowe. Są tylko regionalne ośrodki kwalifikacyjne. To jest o tyle dobre, że jeżeli ktoś ma, jest osobą, która powinna mieć coś przeszczepione, jest jakimś biorcą, no to na tej stronie może znaleźć miejsce, gdzie, gdzie może się udać, najbliższe miejsce. No to pewnie taka osoba, jeżeli jest już biorcą, no to wiadomo, lekarz pokieruje. No ale dla jakiejś informacji to, to, to jest bardzo tutaj ładnie akurat sprecyzowane, pokazane. O, Jest także fajna mapka, która obrazuje z jakich województw, z jakich województw określonych wpływają narządy dawców do jakich, do jakich, tych, jakich ośrodków, do jakich ośrodków kwalifikacyjnych. Tak więc na przykład, jeżeli ja jestem z Pomorskiego, ośrodek kwalifikacyjny to jest Akademia Medyczna w Gdańsku więc yy, narządy dawców są pobierane z całego Pomorskiego oraz z Warmińsko-Mazurskiego. Więc no nie jest tak ubogo, że tylko i wyłącznie samo Pomorskie. Kolejna postrona, która jest godna uwagi, yy, to Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Yy, bardzo dobrze jest opisane tutaj, na czym polega całe przeszczepienie? Na przykład, pierwszy akapit, jaki czytamy: Przeszczepienie szpiku darem życia. Przeszczep szpiku innego człowieka może uratować życie chorym na białaczkę oraz inne choroby układu krwiotwórczego. Szpik można przeszczepić pod, warunka, pod warunkiem identyczności antygenów transplantacyjnych HLA dawcy i biorcy. To jest to, co mówiłem na początku o tej zgodności antygenowej. Tutaj, akurat tutaj chodzi o szpik, więc tutaj. Tym bardziej musi być zgodność antygenowa. Jednak przy innych mm, narządach, takich jak wątroba czy nerwa, no wiadomo, zgodność antygenowa również musi być. Któż może być dawcą szpiku? Osoba zdrowa, pełnoletnia, która nie przekroczyła 50 roku życia. To jest ważne. Yy, spokrewniona genetycznie lub osoba niespokrewniona yy, nie, nie zbiorcą. Yy. Także jest praca, procedura pobierania szpiku, to można sobie tutaj doczytać. Czy oddanie szpiku, no to są takie różne właśnie pytania, które się nasuwają zawsze przy przybyciu dawcą. Czy oddanie szpiku może być niebezpieczne dla dawcy? No, pobranie i przeszczepienie szpiku odbywa się jedynie z upoważnienia w upoważnionych ośrodkach transplantacji szpiku według dokładnie określonych medycznych kryteriów. Zabieg pobierania szpiku do przeszczepu jest bezpieczny i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy. Komier komórki szpiku ulegają stałej regeneracji, dzięki czemu ubytek szpiku zostaje bardzo szybko wyrównany. Przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego dawcy jest anonimowe i nieodpłatne. Tak więc zastanówmy się dobrze nad tym, bo jeżeli to co mamy w sobie bardzo szybko się regeneruje, a innemu może uratować życie, to dlaczego nie, nie poddać się takiemu zabiegowi, jeżeli nie jest on w żaden sposób niebezpieczny. Wiadomo, tutaj może jest to niedopisane. Każdy zabieg, operacja niesie ze sobą ryzyko. To jest, to jest normalne. No ale jeżeli miałby to uratować komuś życie, no fakt, ktoś może powiedzieć, że dlaczego ja mam narażać swoje życie, na, na, dla, życie dla życia innego człowieka, tak? jednak według mnie to już jest chyba trochę egoistyczne podejście. Oczywiście nie namawiam nikogo tutaj, żeby w tej chwili cała, e, cała masa osób podążyła do najbliższych tam ośrodków, koordynacji i powiedziała tak, ja chcę być dawcą szpiku i ode mnie pobierzcie w tej chwili szpik. Nie o to tu chodzi. Jednak no, warto zainteresować się co jakiś czas, e, sprawdzić jaką mamy grupę krwi, przeprowadzić sobie takie badania grupy krwi. Grupy, znaczy przy badaniu krwi od razu jest określony czynnik Rezus, tak, Rh nasze, no i, i, i sprawdzać, czy, czy nie jest czasem potrzebny, ktoś nie jest w potrzebie właśnie, jeżeli chodzi o szpik, bo to szpik jest dosyć takim, no, dosyć dużym problemem, jeżeli chodzi o przeszczepianie, a dla nas, zdrowych osób, no nie stanowi ono najmniejszego problemu w oddaniu części tego szpiku, no bo jak przed chwilą przeczytałem, bardzo szybko się on regeneruje. Kolejna rzecz, tylko, że tym razem rozbawiła je na stronie. No, znalazłem tutaj centralny rejestr sprzeciwów. Jeśli nie zgadzasz się na oddanie po śmierci narządów do przeszczepienia, zgłoś swój sprzeciw do centralnego rejestru sprzeciwów. No cholera, no jeżeli ktoś się nie zgadza, to nie podpisuje tak zwanego oświadczenia woli. No i jaki tutaj jest w ogóle jakiś problem nie rozumiem tego centralny rejestr sprzeciwów, no bez sensu, ta, ta, coś takiego. Także nie bardzo rozumiem y, osoby, które y, no w ogóle w jakiś sposób próbują tutaj nie wiem, y, w ten sposób wpłynąć, żeby, żeby nie pobierano y, narządów, żeby jakąś transplantologia przestała teraz działać. No to no, jakiś nonsens. Można tu również znaleźć kilka prezentacji, które opisują całą procedurę kwalifikacji, tudzież jakieś statystyki pokazują. Dane statystyczne są bardzo ciekawe. Także jest osobna strona pokazująca statystyki z 2008 roku. Jeżeli chodzi o, o liczbę pobrań narządów w Polsce, to Polska w roku 2004 miała taki Taki dość silny rozwój. Do 2004 roku był cały, cały czas wzrost pobrań, liczby pobrań. W 2004 roku było 562 pobrania narządów i od tamtego czasu zaczęło to, ta liczba spadać. Dane są do roku 2007, więc to jest dosyć niepokojąca sprawa. Cały czas Poltransplant stara się Odbudować tą swoją pozycję, która była w roku 2004. No, na razie się to udaje. Jeżeli chodzi o ten rok, do, do, do, dotychczas, do października, do końca października było 350 dawców rzeczywistych, zaś zgłoszonych dawców było 443. Więc, no, tych zgłoszonych tam troszkę więcej. Jeżeli chodzi o, o no od zmarłych dawców narządów, to w miesiącu października było 48 ich. Teraz dosyć ważna sprawa. Do do, do końca października były, było, były, było, było 903 były 903 pobrania, yy, to znaczy dokładnie przeszczepienia od zmarłych dawców. 903 sztuki pobrano. Czegokolwiek narządów. Tu są wymienione, jakie czy to jest nerka, Nerka plus trzustka, kontroba, serce, płuzy i tak dalej. Ale całkowita liczba to było 903 pobrania. Jeżeli chodzi o listę osób oczekujących, na październik jest to 1811 osób. Zauważmy, że jest to liczba praktycznie podwojona. Jeszcze raz tyle osób oczekuje, aniżeli oddaje. I tu jest znowu taki, taki dosyć przykry, przykra sprawa, no bo no, bo jeżeli chodzi na przykład o, o, właśnie o ten zwykły szpik kostny, a czego by go nie oddać? I na sam koniec chciałbym powiedzieć troszkę o oświadczeniu woli. Cóż to takiego? Jest to regulowane, w ogóle oświadczenie woli jest to, jest to taka karteczka, którą można sobie pobrać tutaj ze strony w postaci PDF-u. I, i, i nosić ją przy sobie, wypisać i nosić ją przy sobie wypisujemy w ten sposób, że wpisujemy nazwisko, imię, adres, spesel, datę, podpis i oświadczenie woli w nadziei ratowania życia innych wyrażąc zgodę na pobranie po śmierci moich tkanek i narządów do przeszczepienia i co jest bardzo ważne w oświadczeniu woli należy poinformować swoich bliskich tak, to jest bardzo ważna kwestia, no bo jeżeli nasi bliscy nie będą o tym poinformowani no to będzie się niemiłe nie, nie zaskoczenie po, po naszej śmierci. Wow, o czym tu rozmawiamy o śmierci? No ale w razie wypadku na przykład jakiegoś takiego, który zakończy się samą śmiercią w szpitalu, no bo jeżeli chodzi o zwykły wypadek i jest śmierć na miejscu, no to raczej nie ma możliwości pobrania narządu tylko po jakimś okresie hospitalizacji. To wtedy, to wtedy, no dla, takiego, dla takiej bliskiej osoby, może nawet wyrazić, nie wiem, sprzeciw właśnie czemuś, czemuś, takiemu. No i można tutaj sobie pobrać, jak już wspominałem, to w formie pdf wydrukować, podpisać. <śmiech> Jest to oczywiście zgodne z ustawą z dnia 1 lipca o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów. Aha, bardzo ważna sprawa, jeżeli macie jakieś pytania co do doświadczenia do, do woli, bardzo chętnie odpowiedzą na to osoby pod adres ow.transplantacja.info. Ow, Także zastanówmy się nad tym, czy nie warto jakiegokolwiek narządu oddać. Nie mówię tutaj tam o nerkach, czy, czy sercu, czy czymkolwiek. Chociaż, jeżeli byłaby śmierć np. w wyniku śmierci pnia mózgu, no to tak naprawdę, przynajmniej ja tak się ostatnio nad tym zastanawiałem, co mi zależy. Jeżeli mózg nie żyje już, nie ma możliwości przywrócenia mnie do życia, że tak powiem, no to jaki jest problem, czy też jaki jest sens tego, żeby, żeby dalej to ciągnąć, tak? Więc myślę, że to nie jest żaden problem, aby swoje narządy przeznaczyć do, do transplantacji. A już jeżeli mówimy o szpiku kostnym, który odbudowuje się, to tym bardziej. Także tym pozytywnym akcentem Zakończę ten odcinek. Aha, zastanówcie się nad tym. Bo to jest dosyć szczytny cel. Także do usłyszenia do kolejnego odcinku. Odcinka. Mówił dla Was Łukasz. Aha, jeszcze raz przypomnę adres strony nowej. Z sieci wzięty.blogspot.com. No to do, do usłyszenia. Do zobaczenia nie do usłyszenia.